Book 2 46ไนท์ดิสโ e เ e c นาดิสโกเท c e นาดิสโที่นั่งนี้ว่างไหมครับชีตอมีร์สเซย์จืดว์โว Czy to miejsce jest wolne? p o m n ę g a p kun dajmy, krab. Czy mogę się do pana, pani, przysiąść? Czy mogę się do pana, pani, przysiąść? Szyn, krab. Dobrze. Dobrze. Kun kit wadon trój pen jak raj, krab. Jak podoba się panu, pani, ta muzyka? Jak podoba się p a n u pani ta muzyka? Święg dągły n i t z kąp. Jest trochę za głośna. Jest trochę za głośna. Te London p r e l e n d i ma kąp. Ale ten zespół gra całkiem dobrze. Ale ten zespół gra całkiem dobrze. Kun ma tni b o j m y kąp. Czy często pan/pani tu bywa? Czy często pan/pani tu bywa? May boy, nie jestem kąg แรกครับ Nie, jestem tu pierwszy raz. Nie, jestem tu pierwszy raz. ผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับ Wcześniej tu nigdy nie byłem, byłam. Wcześniej tu nigdy nie byłem, byłam. คุณอยากเต้นรำไหมครับ z a t a ń c z y pan pani zatańczy pan pani อีกเดี๋ยวอาจจะไปครับ może później m o ż e później ผมเต้นไม่เก่งครับ dobrze tańczyć nie umiem zbyt dobrze tańczyć ง่ายมากเลยครับ To jest całkiem proste. To jest całkiem proste. Płomce, że dami kundu. Pokażę p a n u pani. Pokażę p a n u pani. Maypen Ray, w dniu dwa, krap. Nie, może innym razem. Nie, może innym razem. Kunt ro kai yu luba krap. Czeka pan pani na kogoś? Czeka pan pani na kogoś? Chai k r a r o f n u Tak na przyjaciela. Tak na mojego chłopaka. Tak na przyjaciela. Tak na mojego chłopaka. Kao ma l e k r a O właśnie idzie. O właśnie idzie.